A na zegarach już ósma. Poranek dwój. Katarzyna Fitzwilliams, Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata, nieciecka Mac. Mówimy Państwu jeszcze raz dzień dobry i tę godzinę zaczynamy od złożenia życzeń imieninowych naszym słuchaczom: a to Hugo, Maja, Maria, Katarzyna, Piotr, Tomasz, Antoni, Dominika i Franciszek. Wszystkiego najlepszego. Urodziny dziś świętuje Jerzy Maksymiuk, o czym mówimy dzisiaj dużo, bo to prawdziwy jubileusz 90. urodziny. Pogoda. Oczywiście Jerzemu Maksymiukowi życzymy, by ten dzień był jak najbardziej słoneczny, ale prawdziwa pogoda jest nieco mniej optymistyczna. Na wschodzie i południowym wschodzie rozpoczniemy dzień sporym zachmurzeniem i niekiedy słabymi opadami deszczu. Deszczem ze śniegiem, a miejscami zwłaszcza górach także śniegiem. Poza tym nie zabraknie rozpogodzeń, a słupki rtęci na przeważającym obszarze kraju mają balansować blisko zera stopni. Luiz de Brisenio w wykonaniu Le Poem Harmonique pod dyrekcją Vincenta Diumestr, a za moment ponowne spotkanie z Kasią Hagmajer-Kwiatek. Przegląd prasy. I już nie dzienniki, a prasa na lepszym papierze, tygodniki i miesięczniki. Tak, trochę tego, trochę tego tak naprawdę. To nawet więcej niż miesięcznik, kwartalnik, kwiecień czerwiec, spotkania z zabytkami. Ten utwór, który przed chwilą ogromnie mi się podobał, ale no myśl, myślę, że hmm, zupełnie inny nastrój, ale trochę podobne emocje, jakie wywołuje, wywołuje muzyka, o której chcę, chciałabym powiedzieć teraz, to będzie w artykuł z właśnie kwartalnika spotkania z zabytkami na okładce temat bardziej bojowy, a z drugiej strony modowy. Powinni Państwo to zobaczyć, bo to jest zdecydowanie czasopismo do oglądania z pięknymi fotografiami. Temat okładki zbroje jak malowanie strój bojowy w wersji luksusowej, a tam taki między innymi na przykład zbroja ślubna ze spódniczką flisowaną, proszę Państwa. Ale jednym z tematów okładkowych są również Carilony kariony właściwie. Instrument, który w Polsce można usłyszeć tylko w Gdańsku jest to doświadczenie wspaniałe. Jeśli poczytają sobie państwo Budenbroków, a potem pojadą do Gdańska, to można mieć myślę troszkę takie uczucie imersji. No tak, albo wszyscy uczestnicy festiwalu Actus Humanus dobrze znają te niesamowite koncerty. I teraz fragment tekstu. Ich historia sięga czasów XVI wiecznych Niderlandów, skąd moda na nierozprzestrzeni się po świecie, docierając prawie na wszystkie kontynenty. Kalionów nie, nie ma tylko Antarktyda. Obecnie jest ich około 640. No, nie jest to bardzo dużo, z czego aż 180 znajduje się w Holandii, która wraz z Belgią pozostaje centrum gry i edukacji w dziedzinie muzyki Co Coroczny Gdański Festiwal Kalionowy w 2025 roku odbyła się jego 27. edycja. Przyciąga latem najlepszych muzyków, a na afiszach Aschreusie od nie nazwisk, ponieważ właśnie w ratuszu oraz w Kościele Świętej Katarzyny te instrumenty znajdują się w, w Polsce. Światowa Federacja Kalionowa podaje, że Kalion to zespół co najmniej 23 dzwonów, na których gra się yy, ręcznie na klawiaturze. I jest tutaj też taka informacja dla turystów, również weekendowych. Yy, oto plan gry, który radio nazwałoby ramówką. Święta Katarzyna gra w trybie automatycznym co godzinę, a w piątki o godzinie 11 Monika Kaźmierczak, czyli wybitna polska karionistka, daje około 40-minutowy koncert nawiązujący do okresu liturgicznego lub komentujący wydarzenia na świecie lub rocznice, na przykład urodziny Jana Sebastiana Bacha. Ratusz też gra automatycznie od godziny 8 do 21, a ratuszowe koncerty rozbrzmiewają w soboty o 12.05 i w święta. Wtedy często gdańska karionistka współ pracuje z trębaczami. Trudno powiedzieć, dlaczego połączenie tych dwóch brzmień wypada tak pięknie. Naprawdę obszerny, wspaniały artykuł o karionach w spotkaniach z zabytkami, a no kilka stron dalej, bo tam nie tylko chodzi o zabytki materialne, jakimi kariony bez, bez wątpienia są. Na przykład tekst o wegetarianizmie, czy właściwie jarszczyźnie z początków XX wieku. Między innymi o Janisławie Jastrzębowskim, który widział w drodze między innymi właśnie poprzez dietę jarską, dro taką drogę do odnowy narodowej wręcz. A jest o bobrze, którego przez wieki nie uznawaliśmy za mięso, tylko za rybkę. A tego przyznam ci, nie zdążyłam doczytać, bo to wszystko są artykuły na co najmniej kilkanaście minut. Jeszcze trochę o tym, co do oglądania. Między innymi do oglądania w kinie. W Japonii lepiej zarabiało tak y, tylko anime. To y, tytuł artykułu z Gazety Wyborczej Dawida Drużdża, który pisze o filmie y, Kokucho. Kokucho należy tłumaczyć jako skarb narodowy. Tym mianem w Japonii określa się materialne dobra kultury, pałace, świątynie buddyjskie, shintoistyczne, dzieła sztuki, artefakty archeolo archeologiczne. Skarbem może też zostać postać ze świata kultury. Jednostka wyróżniająca się nie tylko niezwykłymi umiejętnościami w danej dziedzinie, lecz także nieskazitelną moralnością i mądrością. Czy ten zbiór cech można nabyć? A może są to wartości dziedziczone? O tym opowiada niemal magiczny film o świecie dla nas odległym, a zarazem niezwykle intrygującym. Film Kokucho jest już w polskich kinach od 27 marca, więc warto go nie przegapić. Reżyser to Sangilia a jest to film oparty na powieści Shuichi jego Yoshidy i rozgrywa się na przestrzeni kilku dekad. De, de, Związany jest ze środowiskiem aktorów teatru de, Kabuki, jeśli się nie mylę. I właśnie no, tego, jak zostać kokuchą, mówiąc najprościej. Wyborczej zaraz po sąsiedzku taki film również Dawid Druszczy omawia, który można zobaczyć w telewizji, bo jest na jednej z platform streamingowych film opowiadający o Podlasiu i pod takim, że tytułem również Podlasie w reżyserii Łukasza Kośmickiego. Nie jest to recenzja entuzjastyczna. Zwraca Dawid Druszcz uwagę na, na to, że to kalki, że to żaden obraz życia wiejskiego. Humor też raczej prześny i no, no tylko dla tych, co lubią takie powierzchowne filmidła, tak odczytuję jego recenzję. Zaglądamy szybciutko do Gazety Polskiej Codziennie, gdzie bardzo ciekawe ciekawostki właśnie ze świata kultury, również filmowe. Dekalog na nowo, słyszałaś już o tym? Tak, tak, czyli wielkie pieniądze w, w świecie filmu. Macieja musiała, tak, osobiste dużo pieniądze. Emocji wywołał ten temat. Tak, ale jeżeli jednym z pierwszych efektów ty, próby reinterpretacji klasycznego dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego ma być film irańskiego reżysera Askara Farhadiego, Far no to przyznam szczerze ja jestem ciekawa. Jest też o fi filmie amerykańskim, który będzie pokazany tylko w jednym kinie specjalnie dla tego filmu zbudowanym. No i o najmłodszym włoskim bardzo współczesnym świę świętym, o nim również film powstaje. Jeśli są państwo ciekawi, to w Gazecie Polskiej codziennie więcej na ten temat. A najwięcej Jarosław Kosakowski pisze z kolei o obrazach Zofii Stryńskiej pokazywanych w Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Zofia Stryńska między wiarą a obrzędem to wystawa, który, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W ciągu pierwszych tygodni odwiedziło ją blisko 2000 osób. Gromadzi obrazy, grafiki i rysunki Zofii Stryńskiej i opiera się głównie na bogatej kolekcji księdza profesora Alojzego Franciszka Nosala. To ja I, tylko dodam, tak. że my również odwiedziliśmy z mikrofonem dwójki, mikrofonem Radiowego Centrum Kultury Ludowej wystawę Monika Gigier opowiadała o tej wystawie już kilka tygodni wcześniej, w sobotnim po dwójki. W takim razie pewnie tę relację można znaleźć w, na naszej m, stronie internetowej i to też jest taka wystawa, na którą można się wybrać z dziećmi, prawda? O tak, kolorowa Zofia Stryjeńska i mnóstwo szczegółów na obrazach. I na taką wystawę, podobnie, podobną, na którą można się wybrać nawet nie z, ale przede wszystkim z dziećmi, o takiej wystawie pisze Tygodnik Powszechny który od wczoraj jest w kioskach lub w sklepach z prasą. Dzikie Harce, wystawa dla dużych i małych, Krikoteka w Krakowie. Wystawa potrwa do 11 października, a co się na niej znajduje? Nieprzypadkowo w przestrzeń tej wystawy wchodzimy niczym do Królestwa Narni, przez szafę. Inspiracje dla wszystkich znajdujących się tu kącików zabaw pochodzą od dzieci, które zaproszono do Krikoteki na warsztaty. To najmłodsi podpowiadali kuratorkom, w co lubią się bawić, a co im w zabawie najczęściej przeszkadza, czyli dorośli i telefony, proszę Państwa. Zebrane wnioski i pomysły na ciekawe spędzenie wolnego czasu zostały następnie przekazane artystom, którzy na ich podstawie stworzyli przy nadwiślańskiej interaktywną przestrzeń. Można, bez, można po niej bez skrępowania biegać, grać w chowanego, zrobić własny teatr cieni, przebierać się, rysować i tak dalej. Ta wystawa była, nawiązuje do wystawy popularnej Tadeusza Kantora, zorganizowanej w 1963 roku w Krzysztoforach, znoszącej Dystans między dziełem a odbiorcą zachęcającej zwiedzających do aktywnego uczestnictwa. Kuratorką tej wystawy, współkuratorką jest Anna Grajewska przez lata związana z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Krakowie. I to dobrze łączy się z naszym tematem, bo już właściwie za parę kwadransów będziemy rozmawiać o tym, dlaczego dzieci powinny mieć kontakt ze sztuką współczesną i co polskie muzea mogą zrobić z tym tematem i jak mogą pomóc w tym temacie książki dla dzieci o sztuce. No to zachęcamy do pozostania z nami albo, albo po poranku do wybrania się do muzeum. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek przeglądała prasę. Franciszek List i koncert fortepianowy numer jeden S Dur, część pierwsza Allegro Maestoso, a na fortepianie grał Bertrand Shamai. Słuchają Państwo dwójki już 19 minut po ósmej. Teraz zaglądamy do Krakowa, do Muzeum Fotografii. A tam zapowiadana już przez nas wystawa kolektywu fotograficznego Sputnik, który działa od 2006 roku. Artystów połączyło wtedy zainteresowanie regionem Europy Środkowo-Wschodniej i podobne spojrzenie i rozumienie fotografii. Ta nowa wystawa w MUFO, czyli w Muzeum Fotografii w Krakowie, przypomina tę historię i pokazuje, jak zmienił się fotograficzny język Grupę. Michał Łuczak, fotograf. Dzień dobry. Dziś zapraszamy na urodziny. Czyje? Zapraszamy na urodziny Sputnik Fotos, kolektywu fotograficznego i to już 20 urodziny, które odbędą się w Krakowie, w Muzeum Fotografii. Kiedy pan dołączył do Sputnika? Dołączyłem do Sputnik Fotos w 2010 roku przy okazji naszego projektu ISNOT, który dotyczył Islandii. Co się wiązało z tą artystyczną zmianą? no Przede wszystkim był to dla mnie osobiście duży skok naprzód, ponieważ miałem wokół siebie starsze koleżanki i kolegów uznanych. Ja byłem relatywnie młodym człowiekiem wtedy i to była no, skok na głęboką wodę. Bardzo byłem wdzięczny, że, że dostałem tą szansę i myślę, że udało mi się ją wykorzystać. No i to była przede wszystkim taka sytuacja, w której wielu artystów i artystek tak naprawdę funkcjonuje, bo odbieramy artystów wizualnych jako jednostki, ale jak spojrzymy na historię, historię sztuki, to przecież oni się zawsze grupowali w jakieś stowarzyszenia czy grupy nieformalne, w których był jakiś ferment, o czymś się rozmawiało, miało się wspólne plany czy pomysły na, na to, co robić dalej. No i tak od początku było w Sputnik Foto, że myśmy chcieli fotografować dokumentalnie, to był kryzys też fotoreportażu, myśmy wszyscy wyszli przecież z magazynów i gazet, wtedy coraz mniej dostawaliśmy zleceń, no i trzeba było się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości i to była jedna z odpowiedzi. W kolektywie jest raźniej, jest łatwiej, a przy okazji pojawiają się też jakieś dodatkowe impulsy artystyczne? Zdecydowanie tak i ta wystawa też bardzo dobrze pokazuje, jak to się wszystko zmieniało na przestrzeni lat, bo tu muszę powiedzieć, że Marta Szymańska, która jest kuratorką tej wystawy, która jest naszą bliską przyjaciółką, ale nigdy nie była jednak częścią permanentną po prostu w współpracy z nami, spojrzała trochę z zewnątrz i w bardzo interesujący sposób, moim zdaniem, tą wystawę pokazała, bo to nie jest taka retrospektywna wystawa, gdzie pokazujemy, a to zrobiliśmy w 2010, a to w 2020, tylko ona uchwyciła takie kluczowe momenty właśnie tego, że inaczej zaczęliśmy spoglądać na rzeczywistość. I faktycznie tak jest, że tu był taki ferment i bardzo wiele rzeczy odbijaliśmy od siebie nawzajem. Bardzo duża wolność, ale jednocześnie właśnie wsparcie i praca w grupie. No i też, żeby nie było zbyt romantycznie, no zakładanie stowarzyszeń czy kolektywów, które mają taką osobowość prawną, ono też w pewnym sensie jest konieczne, jeżeli chcemy funkcjonować w sztuce, ponieważ ona się opiera na grantach i stypendiach. I o wiele łatwiej jest dostać grant i stypendium na grupę i na stowarzyszenie. I wiele jest takich ofert też za granicy, więc to też był jeden z powodów, żeby taki kolektyw założyć. Czyli liczą się względy artystyczne, ale też czysto pragmatyczne po prostu. Wspomniał Pan, jak zbudowana jest ta wystawa. Uwypuklone są kluczowe momenty w 20 latach Sputnik Fotos. Może Pan podać kilka przykładów tych kluczowych, węzłowych punktów? To, co jest takie najbardziej interesujące, wydaje mi się, to to, w jaki sposób podchodziliśmy do autorstwa i też do tego, kogo i jak fotografujemy. Bo zaczęliśmy, i to nie jest żadne odkrywanie tajemnicy tej wystawy, zaczęliśmy bardzo klasycznie od klasycznego dokumentu, a potem był taki kluczowy moment, kiedy zrobiliśmy ten projekt Stracone Terytoria, gdzie zdecydowaliśmy się na wspólne autorstwo. Te wszystkie wystawy z podszyldu straconych terytoriów, tam nie można było znaleźć podpisu imienia i nazwiska pod danym zdjęciem, tylko myśmy potraktowali te wszystkie fotografie, które zostały zrobione jako jeden zasób i zaproszeni kuratorzy i kuratorki z tego zasobu czerpali i tworzyli jakby nowe narracje wizualne. No i to było dosyć takie rewolucyjne podejście, szczególnie w czasach, kiedy wszyscy pokazujemy głównie na siebie i mówimy ja, ja, ja to zrobiłem, ja to zrobiłam, a tu nagle taki zabieg i wydaje mi się, że to bardzo dobrze wyszło. I to też był taki bardzo ciekawy moment w naszym istnieniu, ponieważ zobaczyliśmy, że zaczęliśmy używać bardzo podobnego języka wizualnego wszyscy i to był taki moment właśnie, w którym odbiliśmy się od tego i znowu poszliśmy w różne kierunki i to bardzo dobrze widać na tej wystawie. To na koniec jeszcze a propos indywidualizmu i zaimka ja, ja ja, nie ma w kolektywie współzawodnictwa, ścigania się, nie zdarza się zazdrość? Nie, nie, zazdrość na pewno nie, jeżeli już, to ja bardzo dużo osobiście pomocy otrzymałem, też takiej w sensie, że ktoś mnie polecił, bo ktoś, zresztą tak sobie też pomagaliśmy często, że ktoś już gdzieś był, rozpoznał teren i szło się na jakąś ścieżkę, którą ktoś wcześniej wydeptał, bardzo też to było dla mnie, jako młodego fotografa, pomocne, ponieważ dostawałem dużo dobrych informacji zwrotnych, więc tutaj nie ma takich sytuacji. Ja to też bardzo dobrze pamiętam ze studiów, gdzie jeżeli była jakaś rywalizacja, to tylko taka na zasadzie, o oh, wow, on czy ona już zrobili, no to czas się zabierać do roboty, bo deadline'y gonią, a ci już są po robocie, więc to same plusy tak naprawdę. MUFO, czyli Muzeum Fotografii w Krakowie, wystawa urodzinowa Sputnik Fotos, Wystawa pod tytułem Wspólnie 20 lat. Do Krakowa zapraszał Państwa Michał Łuczak, fotograf. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. I zapraszał Państwa do Krakowa także Jakub Kukla. Kto z Państwa do Krakowa ma daleko, można zdjęcia kolektywu Sputnik podejrzeć w internecie i zobaczyć, jakim okiem na świat patrzy Rafał Milach czy Michał Łuczak. Na zegarach 8:30 to czas na nasz główny temat poranka. Rozmawiać będziemy o rynku czytelniczym dla dzieci, o książkach, o sztuce dla dzieci i co wynika z lektury takich miłych, kolorowych, pachnących jeszcze drukiem książek. Goście dwójki. My dzisiaj w poranku jesteśmy w wybitnie żeńskim gronie. Marta Przybył, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Katarzyna Kołodziej-Podsiadło, historyczka sztuki kuratorka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Krakowie panel o sztuce dla dzieci w Warszawie. Ja ciągle mylę Kraków i Warszawę. Powtórzę jeszcze raz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Panel zatytułowany Cudownie Ziemniaczki zostaw, sztukę zjedz. Czyli o sztuce wspomnianej współczesnej dla dzieci. Ta debata jest połączona z promocją dwóch książek. Panie Mają każda ze sobą po egzemplarzu. Jedna książka wydana jest przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Druga książka, jedna książka zatytułowana jest Mój Świat, Moja Sztuka Katarzyny Kołodziej Podsiadło i Marty Ignerskiej, a druga Po co nam sztuka Katarzyny Wit i Oli Niepsuj. Obie książki są niezwykle kolorowe. A jaki jest ich cel? Czy to książki dla dzieci, czy dla rodziców? Mogę zacząć, książka wydana przybył. przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, nosząca tytuł Po co nam sztuka, jest książką, która powstała e, oczywiście z myślą o dzieciach, o najmłodszych odbiorcach, ale tak jak też mm, mówi autorka, jest to książka wieloadresowa, to jest książka, którą polecamy do wspólnego czytania, wspólnego odkrywania e, sztuki. To jest książka, która też służy rozmowie, wspólnemu namysłowi, ale też wspólnemu działaniu, bo mamy tutaj sekcję coś do zrobienia, gdzie można też zainspirowawszy się treścią twórczo podziałać. Te obie książki łączy jedna myśl, że sztuka nowoczesna może być przyjazna dzieciom, a także dzieci inspirować. Tak, absolutnie. Wydaje nam się, że sztuka współczesna jest też naturalnym językiem dla dzieci. Rysowanie, gest, dotyk to są przecież takie pierwsze formy ekspresji dziecięcej. I z kolei nasza książka, Mój świat, moja sztuka, którą stworzyłyśmy z Martą Ignerską, to jest takie połączenie albumu i szkicownika gdzie prezentujemy ponad 100 prac polskich artystek i artystów XX i XX wieku, 20 i XXI wieku, ale te prace są trochę punktem wyjścia do działania, ponieważ przede wszystkim książka ma być właśnie do rysowania, twórczego eksperymentowania i... Też formuła tej książki pokazuje, że ta twórczość dziecięca jest równoprawna z, ze sztuką, którą, którą prezentujemy, że właśnie ta kreatywność dziecięca jest też formą ekspresji i formą komunikacji, co, co wydaje nam się, że jest kluczowe. Ale ta książka mogłaby być też dobrą lekturą dla dorosłych, którzy może niekoniecznie dobrze zapoznali się z tym, po co jakieś dzieło sztuki współczesnej powstało, dlaczego, albo kto je stworzył, bo opisy, które towarzyszą tej książce są bardzo ciekawe i szalenie zabawne. Na przykład opisują państwo pracę Marty Deskur pisząc, że dzieci przy pracy nad tą, nad, nad, nad, tym, nad tą pracą mogły szaleć przed kamerą jak dzikie dzieci. Albo opisując dzieło Marty Pinińskiej-Bereś, piszą państwo, w śnieżny dzień artystka ubrana na różowo, w białym kapeluszu ciągnęła różowe sanki itd. itd. W końcu się oddaliła, zostawiając ślady swojej pracy na śniegu. No, czytając taki opis, nawet najbardziej m, m, taki wrogi m, widz sztuczny, współczesnej. Myślę, że patrzy na nią milej i przygląda się jej cieplej. Tak, te opisy też właśnie są tak opisami, które, które pomagają rodzicą tak naprawdę, bo e, dzieci e, sztukę współczesną odbierają bardzo intuicyjnie, spontanicznie, no albo coś, albo coś dla nich działa, albo nie i nie potrzebują tak naprawdę rozumieć, o co dokładnie chodzi, bo od razu uruchamia się w nich e, szereg e, konceptów, pomysłów, e, co, się, co się mogło wydarzyć, e, co się wydarza i jakie, jakie były intencje osób artystycznych, natomiast te opisy celowo są też właśnie opisami, Takiego wspólnego czytania, podobnie jak e, u Kasi Witjoli, nie psuj. E, ta książka jest e, adresowana przede wszystkim do dzieci, ale właśnie myślę, że wspólne czytanie i, e, i zagłębianie się w te poszczególne konteksty jest, jest tym momentem y, rodzinnym. Natomiast co ważne, myślę, że podobnie jak, jak Kasia Wit, nam też zależało na tym, żeby wybrać prace, które są właśnie najbliższe też dzieciom. Ja muszę przyznać, że prace, które są w naszej książce, testowałam na trójce swoich dzieci bardzo, przez, przez, przez około dwa lata. Więc naprawdę to są prace, które są też bliskie zabawie dziecięcej. No, między innymi chlebowe rzeźby Tom Kamroza, właśnie dokumentacja performansu Marii Pinińskiej, Ibery, czy Bałwan w lodówce, który też się pojawia oczywiście w, w drugiej książce. I to są prace, które właśnie też skracają ten dystans i sprawiają, że sztuka współczesna nie jawi się jako coś bardzo hermetycznego, tylko jako coś też z poczuciem humoru, coś bardzo takiego otwartego. Ale te prace są, właśnie uruchamiają dziecięcą kreatywność i i mają za zadanie jakby stymulować tę kreatywność i, i są takim punktem wyjścia właśnie do dalszego kminienia działania, eksperymentowania. No właśnie, bo tak zdaje się, że jest w większości polskich szkół, że zajęcia plastyczne mocno kuleją z różnych przyczyn. Muzeum Sztuki Nowoczesnej wspiera bardzo nauczycielki plastyki, prawda? Całym projektem tego, by pokazywać, co można robić na zajęciach plastycznych oraz o tym, że te nasze nauczycielki plastyki to są prawdziwe bohaterki walczące często z niedoborem budżetowym, szczególnie w szkołach publicznych. Prowadzą Państwo szereg projektów, które pokazują też, że to dzieci mogą być twórcami, współtwórcami wystaw. Yy, tak, działalność edukacyjna jest dla nas yy, ważną sprawą, yy, oprócz właśnie oczywistej działalności wystawienniczej. Upowszechnianie, udostępnianie tego, co Muzeum Sztuki Nowoczesnej yy, pokazuje jest yy, kluczowe. I programy edukacyjne skierowane do nauczycieli to nie tylko programy dla nauczycieli plastyki, bo wierzymy, że, że ze sztuki mogą korzystać tak samo poloniści, historyczki, nauczyciele, nauczycielki języków, więc każda osoba, która widzi potencjał w tym, żeby włączyć sztukę w swoją działalność edukacyjną, może skorzystać z naszej oferty. Zresztą już niebawem nadarzy się okazja, bo też w związku z książką Po co nam sztuka będziemy organizować webinar dla osób uczących różnych przedmiotów, ale rzeczywiście też programy dla uczniów, uczennic, ale też zajęcia rodzinne odbywają się u nas w trybie regularnym. Prowadzimy też program Formy Podstawowe, w którym właśnie uczniowie, uczennice stają się twórcami. W tym programie bazujemy na koncepcjach dzieł sztuki stworzonych jako instrukcje, gdzie artyści proponują no właśnie różnego rodzaju instrukcje, przepisy, czasami jakieś obiekty, które służą jako punkt wyjścia do stworzenia dzieł właśnie przez grupy uczniów i uczennic. To jest program, który prowadzimy od 5 lat we współpracy z fundacją EFC. I cieszy się on ogromnym powodzeniem. Jest też bardzo satysfakcjonujący dla różnych uczestników tego programu, zarówno artystów, którzy z ciekawością obserwują efekty tego, co powstaje na bazie ich instrukcji, dla nauczycielek, które prowadzą te grupy, dla naszych edukatorów, którzy jeżdżą do szkół w niewielkich. Bo to nie, miejscowościach. Tylko szkoły nie, to są właśnie głównie szkoły pozawarszawskie z niewielkich miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. No i dla samych dzieci w zeszłym roku mieliśmy taką wyjątkową okazję, żeby stworzyć też wystawę z prac dzieci, więc tak jak tutaj Kasia powiedziała, ich twórczość była traktowana na równi z twórczością artystów, była zostawiona z dziełami z naszej kolekcji i w to też wierzymy, że sztukę mogą robić bardzo różne osoby i bardzo różne osoby mogą ją odbierać, a ten odbiór jest też twórczym procesem. Ja uważam, że nawet powinno się fotografować i dokumentować ten proces twórczy dzieci i przy bałaganie, który jest bardzo twórczy, tak, absolutnie. i przy robieniu słynnych baz, które tak. dziecięcych skocy, poduszek, krzeseł, tak. to już nie jednego dorosłego artystę zainspirowało. Tak, tak. Myślę, że właśnie ten proces jest kluczowy, bo ten proces pozwala też na eksperymentowanie i co bardzo ważne na popełnianie błędów. I to jest niesamowite, że właśnie sztuka jest przestrzenią wolnościową yy, i taką przestrzenią, która oddaje dzieciom sprawczość. Ja jako kuratorka zachęty, mogę tu dodać, że w zachęcie od 2003 roku organizujemy regularnie właśnie wystawy dla dzieci i ostatnia wystawa właśnie Co dwie sztuki to nie jedna, która odbyła się w 2021 roku. To właśnie była wystawa, która pokazywała, że osoby artystyczne wraz ze swoimi dziećmi projektowały pracę z myślą o rodzicach i Dzieciach, pokazując właśnie, że tak naprawdę każde działanie, tak jak Olaf Brzeski z synem Konstantym zbierający śmieci na plaży bałtyckiej, z których powstała właśnie instalacja Bałtyk, pokazuje, że właśnie to wspólne spędzanie czasu i podążanie za dzieckiem i wchodzenie właśnie w świat dziecka, e, podążanie właśnie za jego jakimiś instrukcjami czy wskazówkami, to też jest właśnie ten proces twórczy. I no właśnie i to jest Państwo w Zachęcie mieli także ten wspaniały pokój, tą przestrzeń, gdzie dzieci mogły w ślad za Julitą Wójcik obierać ziemniaki, nie te prawdziwe, tylko pluszowe, zrobić sobie zdjęcia i poczuć się jak artystka. Tak, tak i co wspaniałe, e, Julita Wójcik właśnie wspominała, że z tego obierania ziemniaków pamięta doskonale sytuację, kiedy rodzice byli bardzo przerażeni, ale to swoje dzieci wypychali i mówili, no idźcie, idź że dziecko stało się tym właśnie łącznikiem z, e, ze sztuką współczesną i z sytuacjami, które gdzieś były niekomfortowe, no i przełamujące pewne, pe, pe, pewne granice. Więc e, to też pokazuje, jak bardzo ta otwartość dziecięca, swoboda i właśnie też takie nieskrępowanie w, w, w, we współtworzeniu i właśnie w odbiorze sztuki współczesnej jest też e, niesamowicie pouczające dla nas do, dorosłych. No właśnie, jak my... my dużo musimy się oduczyć, żeby właśnie wejść w ten świat no, na takich zasadach, w jakie wchodzą dzieci. Tak, bo my nie rozmawiamy też o jakimś wydumanym przedsięwzięciu, żeby dzieci raptem były jakimiś wytrawnymi krytykami sztuki nowoczesnej, ale za tym programem, za tym całym panelem, który dzisiaj w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Stoi też taka idea, by otworzyć dzieci na takie schematy, nie tylko te, które mają w swoich grupach rówieśniczych w szkołach, co bardzo często źle się kończy, prawda? No więc czego się dzisiaj możemy dowiedzieć w msn na panelu Ziemniaczki Zostaw Sztukę Zjedz? Na pewno będziemy rozmawiać o podmiotowym traktowaniu dzieci jako odbiorców sztuki. Myślę, że w obu naszych książkach właśnie zwracamy się bezpośrednio do tego najmłodszego odbiorcy, odbiorczyni. Traktujemy ich poważnie, więc te książki też nie są napisane jakimś na przykład rymowanym, infantylnym językiem, tylko stawiają poważne pytania i traktują te dziecięce odpowiedzi jako równoprawne. W naszej książce... Właściwie sztuka jest traktowana jako narzędzie, jako narzędzie do zadawania pytań, do rozumienia świata albo do nierozumienia go, ale właśnie zachęca do takiej ciekawości, do twórczego podejścia, zarówno do sztuki, jak i do rzeczywistości. I myślę, że tak samo jest właśnie w książce wydanej przez Kasię i Martę, gdzie ta dzieci dziecięca twórczość jest właśnie traktowana równie poważnie jak tych profesjonalnych artystów. Więc to podmiotowe traktowanie najmłodszych odbiorców i też oddawanie im głosu sprawczości, to jest coś, co łączy nasze Publikacje. Tak, i jeszcze to, co, to, co powiedziałaś, myślę, że y, uwrażliwianie, właśnie, że, że sztuka uwrażliwia y, i to jest też takie narzędzie bardzo ważne. Pani Katarzyno, a z Pani praktyki kuratorskiej, czy ciężej jest zaprosić do muzeów dziewczynki czy chłopców? Mm. Wydaje mi się, że nie, nie, nie, nie rozróżniałabym tu, jeśli chodzi o płeć. Absolutnie e, mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, że dzieci są najbardziej krytycznymi odbiorcami i odbiorczyniami. E, I naprawdę, jeśli chodzi zarówno o publikacje, jak i wystawy, to jakby tu nie może być ściemy, tu jest od razu szczera reakcja, czy coś właśnie... bardzo często. Tak, ale, ale, ale jakby absolutnie ja nie rozróżniałbym tu, bo wydaje mi się, że E, właśnie sztuka też jest tą przestrzenią bardzo taką demokratyczną i, i, i nie, nie kategoryzującą i to jest fajne właśnie, prawda? Tak, chyba na tym etapie rozwojowym rzeczywiście my też nie obserwujemy różnicy, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki angażują się w działania, które odbywają się w naszych instytucjach. Myślę, że temu też sprzyjają programy szkolne, gdzie przychodzą całe klasy jak mają szansę na obycie się ze sztuką współczesną, na wejście właśnie w ten świat i zobaczenie z czym się je wystawy sztuki współczesnej, jak działa instytucja kultury. No i zależy nam właśnie na budowaniu takich otwartych postaw i niekategoryzowaniu, nie że sztuka jest na przykład właśnie dla jednych grup, a dla innych nie jest, że chłopcy to, to tak, dziewczynki nie, czy na odwrót, więc Tak, tutaj... bo okazuje się, że w, w zetknięciu ze sztuką współczesną, jak m, dzieci reagują bardzo często, no jakby fantastycznie I to, one, i, to, i to one odkrywają jakby kolejne poziomy interpretacji, właśnie fantazji i myślę, że to jest dla nas, osób dorosłych, niesamowicie też takie wzmacniające doświadczenie i pokazujące, że naprawdę sztuka jest tym narzędziem sprawczości, jest tym narzędziem komunikacji, co, co, co też jest bardzo ważne w, w dzisiejszym scyfryzowanym świecie, no bo sztuka też uczy właśnie bardzo krytycznego myślenia, uczy też właśnie jakiegoś e, takiego uwrażliwiania na, na, na sprawy ważne, też jakby społecznie angażuje często właśnie zada, zadając pytania i dotykając takich tematów e, nas otaczających. No, sztuka współczesna opisuje rzeczywistość nam najbardziej e, znaną no i, i dzieciom przede wszystkim, więc, więc to też e, często te, te działania właśnie instytucjonalne czy, czy wydawnicze pokazują, że no, dzieci nie mają z tym problemu, tylko właśnie bardziej dorośli czują się, że nie mają narzędzi, że nie rozumieją, dlatego Dlatego ten wątek właśnie taki edukacyjny, tego rodzinnego czytania, zwiedzania, warsztatowania jest myślę bardzo ważny w takiej edukacji artystycznej, no której brakuje trochę w systemie edukacji. To postawmy kropkę nad i, ziemniaczki zostaw, sztukę zjedz panel dziś w Warszawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale o której? O godzinie 18 przy ulicy Marszałkowskiej 103 na parterze w audytorium serdecznie zapraszamy. Czyli rodzice sobie robią dzisiaj wolny wieczór od dzieci. Zapraszamy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Marta Przybył, MSN i Katarzyna Kołodziel, Kołodziej Podsiadło, historyczka sztuki i kuratorka były naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję i zapraszamy dziś wieczorem Dziękujemy. do Warszawy. Tu dwójka do godziny dziewiątej pozostało niespełna 7 minut. Płyta jubilata, maestro Jerzego Maksymiuka, którą dziś mieliśmy dla Państwa, trafia do Pana Andrzeja z Nowej Dęby, a Pani Małgorzata Zelblonga dostaje od nas płytę dodatkową. Proszę czekać na przesyłkę od dwójki. Powoli kończymy już nasz poranek. Dwójki Katarzyna Fitzwilliams, Agnieszka Łukasiewicz, Klaudia Baranowska, Małgorzata Niedziecka, Mac. Dziękujemy za czas spędzony z nami i do usłyszenia. Pomocja. Miłość, namiętność i przepych w świecie, który powoli zanika, w kwartkowej audycji o wszystkim z kulturą przypomnimy fascynujące kino Lucina Viscontiego, włoskiego mistrza, który potrafił połączyć historię z emocjami, a realizm z przepychem. Od surowego, neorealistycznego opętania przez monumentalnego Lamparta, aż po refleksyjną i hipnotyzującą śmierć w Wenecji. Zapraszam dziś o 19.10, Marcin Pesta. Coś mi w głowie zawitało. Muszę coś innego zrobić, co by miało inną rangę. Wobec tego mały zespół. I zrodziła się nowa wartość. Polska Orkiestra Kameralna. W jakości dźwięku, z tego takiego zabrudzonego czegoś stał się no brylant, ale mistrzostwo wykonawcze. Wspomnienia i refleksje Jerzego Maksymiuka, niezwykłego mistrza batuty, cenionego kompozytora, pianisty w zapiskach ze współczesności dzisiaj o godzinie 12.00.